Z tej strony Ambasador, wy jesteście Przez zajebistymi słuchaczami podcastu Gry na Serio yo. A odcinek numer 31 Ze mną jest Maciej Yo, yo, yo Nagrywamy w dosyć oldschoolowy sposób. Znaczy, jak mówi tradycja polskiego podcastingu, czyli spotykamy się na Skype'ie i pieprzymy do mikrofonów przy okazji, sprawdzając Facebooka i udając, że słyszymy inną osobę po drugiej stronie. Mniej <laughs> więcej tak działa. Dokładnie podcasting. tak. Dokładnie tak. Dlatego... Więc, wiesz, prawdziwy polski podcasting, nie? czyli ludzie, którzy się nigdy na żywo nie spotkali. Tak i. i po prostu piszą bardzo długo do siebie, później wieczorami wymieniają opinie, a tak to kiedy spotykamy się na żywo i y, gadamy tak intensywnie przez półtorej godziny, to Maciek ma już mnie dość i nie chce ze mną rozmawiać i jest w porządku wtedy. <śmiech> <śmiech> no <śmiech> no więc, więc spotykamy się tylko w celach, powiedzmy, pseudozawodowych. i dziś będziemy rozmawiać o, o tym, o czym znamy się całkiem dobrze, chociaż nie, nie. Jesteśmy totalnymi nubami, jeśli chodzi o gry wideo. Nie wiem. Ja tak się czuję ciągłym nubem. Ja w sumie powiem Ci, że ostatnio nad tym, tym się zastanawiałem, to myślę, że mało jest osób, które się w ogóle na tym znają, nie? Także... Są, no w Polsce są, na pewno. Tak, są, raczej jest dużo osób, które myślą, że się na tym znają, nie? To ja tak myślę po prostu, że lubię grać w gry. Ja też tak chyba myślę miałem jakąś myśl, ale mi uciekła. Może mi, do mnie wróci jeszcze w najbliższym czasie. Okej, okay, mamy jakieś tematy? Mamy, nawet, ja mamy nawet grałem niusiki. w jakieś gry i mamy już. Nawet grałeś, grałeś w jakieś gry i ja, ja gram ciągle w tą samą grę, czyli Wiedźmina. Eee <śmiech> <śmiech> i to będę grał jeszcze przez kilka następnych dni. Może jeszcze przez kilka następnych lat. <laughs> bardzo możliwe. A, ale w międzyczasie jeszcze grałem w Portal, ale to dosyć dawno i jest spoko, bardzo spoko. Portal 2 oczywiście. Oczywiście. Oczywiście i jest w pytkę. To Nie wiem, czy, czy należy tej grze, czy tej grze należą się wszystkie nagrody gry roku, jakie można tylko przyznać, ale myślę, że jest naprawdę... Ale groka. rozumiem, że w singla grasz teraz, tak? Tak, gram tylko w single i sobie tak powoli przechodzę. Single jest I, I jakie masz wrażenia w ogóle? E, wiesz, co, tak naprawdę mm, mi się zawsze podobał ten moment, kiedy. E, bo wiesz, tak, w jedynkę chyba można tak podzielić pograć w jedynkę? Grałem. Grać. Można tak podzielić na takie te zadania testowe, nie I później zaczyna się coś dziać, w sensie, że dostrzega, że jest to. Możesz się wyrwać z tego laboratorium, czy coś dobrze kojarzę, tak wchodzą jakieś takie bardziej. Mm -hmm. To otoczenie jest takie sterylne i wiesz, widać jakby od drugiej strony to całe biuro. No i mi się to właśnie podoba, że, że w dwójce jest ten temat mocniej pociągnięty tego, co jest poza tą fabryką, to znaczy całym tym laboratorium ale generalnie ja to tak widzę, że po prostu jest fajny motyw i to są kolejne plansze ubrane w jakąś wiesz, fabułę fabuła jest całkiem w porządku nie? z tego co na razie udało mi się ogarnąć ale to jest po prostu to, to, to nie jest najważniejszy element, to jest po prostu fajny pomysł który polega na zabawie portalami i tyle nie? A, i myślę, że tylko to przede wszystkim sprzedaje tą grę i dlatego jest ciekawa Czyli a, dla ciebie się... to jest głównie gameplay, tak? Bo mi się na przykład no, zajebiście podobał. Kuba, no może. Zajebiście. No jest to trochę takie płytkie i w stylu, nie wiem, tego filmu Cube, nie? Co kiedyś mm -hmm. święcił triumfy po prostu jako nie wiem. Pamiętam, że mój ojciec mógł to w kółko oglądać stary tych ludzi uciekających, wiesz. z kwadratowych więzień, nie? Kolejnych no. dziwnych pokojów, a.. No ale fakt, że tutaj jakby też taką dużą rolę odgrywa gameplay i w sumie mam wrażenie, że oni nie, nie udało im się ustrzec przed czymś takim. Nie wiem, albo ty nie jesteś jakoś daleko, nie, ale potem to już nie się no, robi. No ja już tak myślę, że w połowie, tak... No w pod koniec raz... robi już się do, dosyć absurdalnie, nie? To znaczy, wiesz, to jest taki e, motyw jak w Max Payne'ie trójce, nie? Że już masz dosyć po prostu staro. No. I przed, przedobrzyli po prostu pod koniec, nie? I pamiętam, że jak już kończyliśmy tą grę, to a to po prostu strasznie się cieszyliśmy, że już nie musimy w to O, to jest bardzo złe uczucie. No kiedy masz... wiesz, już um... bo po prostu wchodzi ci na ambicje nie? I tyle już zmarnowałeś, się, wiesz, godzin, nie? Godzin. że nie odpuścisz, nie? Ale naprawdę już nie masz na to ochoty po prostu. I myślę, że to jest chyba tak naprawdę największa wada, bo tak to tak to jest okej. Okay. Przynajmniej ten początek. Nie wiem, czy ty tam już doszedłeś do tego momentu, gdzie trzymasz tego. Nie pamiętam, jak on się nazywał. No, ten komputer, z którym walczysz, nie? W Glados. glados w, w, w ziemniaku, nie? No to mam, to już No, no właśnie, to, to, to już są takie mówię. motywy, gdzie, gdzie, gdzie się naprawdę fajnie to, to wszystko zaczyna No to rysować. jest, wiesz, no nie mówię, że fabuła jest zła, ani, bo postacie są naprawdę fajnie rozpisane, te dialogi i, i, i to jest w miarę ciekawe, tylko, wiesz... I jest, tak chodzi jest, o Naprawdę portale, rewolucyjny nie? w tym jest tylko właśnie pomysł, który nie jest już, wiesz, rewolucyjny, po prostu fajny pomysł i fajnie rozwinięty Gra, gra się naprawdę fajnie w takich małych jakby dozach, w sensie, że wiesz, pograsz sobie godzinkę czy tam dwie, odstawisz na kilka dni i znowu wrócisz do tego, bo nie musisz aż tak super śledzić fabuły no, czy dokładnie. coś takiego, więc dokładnie. w małych ilościach jest bardzo, bardzo wskazane granie w tą grę, a nie wiem, może na pewno ma jakiś może głębszy sens, ale jeszcze nie, nie, nie starałem się, no, wiesz, Tak, myślę, że mogłabyś śmiało konkurować z Faustem. Oj tak, to jest po prostu przeniesienie tej samej wiesz, mechaniki do świata gier, Oczywiście. Gry to wiesz, gry mogą być sztuką. Oczywiście. Właśnie. właśnie na może, może przejdźmy do, do Newsa płynnie, akurat go mam odpala, odpalonego. Mhm. A propos Czekam. sztuki, kojarzysz Davida Cage'a? David Cage. Tak? Nie, David Cage. Dobra. David Cage, tylko w jednym podcaście. W nieczystych zagrywkach tak panowie dla Beki nazywali Davida Cage'a, go David Każe. Karze, no dobrze, G Carget. David Każe powiedział, że e, gry muszą być innowacyjne albo umrzeć, nie? I to chyba właśnie się trochę odnosi do tego a, do tego o czym mówimy, nie? Że e, mówi się, że gry to sztuka i tak dalej i wszyscy chyba chcieliby, żeby te gry były takie innowacyjne, ale mało jest chyba takich innowacyjnych gier. Nie wiem, jak się, jak, jak się na to zapatrujesz. No, na pewno David Cage ma, a, taki, ma coś, do powiedzenia, ma coś do powiedzenia na ten temat i jego grą chyba nie można odmówić tego, że, że są no, właśnie innowacyjne i coś tam sprowadzają nowego. znaczy David Cage to jest wiesz, problem, bo wszyscy chcemy znaczy nie wszyscy. Dużo ludzi wiesz, pracujących, piszących dla stron internetowych chce widzieć w nim jakiegoś artysta, A on znowu nie widzi wiesz, jako siebie, nie widzi siebie jako artysty. Pomimo tego, że pisze nie wiem, scenariusz na 500 stron, czy coś takiego, gdzie wiesz wrzuca, pracuje jak normalny e, scenarzysta, tak przy okazji robiąc jakieś, wprowadzając jakieś ciekawe rozkminy do, do tych swoich gier. E, tak jak mówisz, jest dosyć oryginalny, i bardzo lubię to, co robi, bo próbuje w, idzie w, trochę w inną stronę, niż wszyscy by tego chcieli, dlatego te gry są, e, stają się, wiesz, takim, każda premiera każdej jego gry, no to jest jakieś małe wydarzenie, które e, czasami zdarza się, że e, wyjdzie poza świat gier, tak naprawdę, bo na przykład Heavy Rain jest jego wielkim sukcesem na pewno i też m, bardzo przybliżył granie na konsoli e, takim zwykłym ludziom, którzy za bardzo się tym nie interesują. Przynajmniej ja znam kilka przypadków ludzi, którzy tam nie wiem, w średnim wieku, którzy tak wiesz naprawdę e, na PlayStation graliby w jakieś główna z move, ale akurat Heavy Rain musieli sprawdzić, bo dużo o tym słyszeli, że jest naprawdę fajne i im się podobało, tak? E, tak samo teraz będzie z tym Beyond, e, gdzie, gdzie gra Ellen Page, no to wiesz, kolejna taka szansa, że ktoś zainteresuje się grami. A czy wiesz, nie, nie czytałem tego newsa, więc nie wiem dokładnie, co on powiedział, mm, ale rzeczywiście yy, przydałoby się trochę innowacji. On, wiesz, to, co on robi, w to, co on zrobił w Heavy Rain, to, co on teraz robi przy okazji Beyond, yy, to jest tak naprawdę z, multiplikacja pomysłu, z znaczy wariacja na temat pomysłu z Fahrenheit'a, który wypuścił mhm. na poprzednią generację konsol. To jest po prostu dodanie jakichś elementów i, i jego gry tak naprawdę wiesz, jako y, kolejne gry tego samego autora nie są jakoś innowacyjne, są trochę inne od tego, co, co wszyscy no, chcą on pokazać. Powiedział, on powiedział, że mm, coś takiego, że bardzo fajnie jest strzelać do potworów i e, to zawsze będzie... E, Cool, cool taki będzie gwarantowało sukces, nie, ale w tym samym momencie czemu nie dać ludziom wyboru, nie, i dać kilka różnych opcji, e, co zapewni jakby większą tam głębię i interaktywność, mm -hmm. nie, którą będą mogli znaleźć w grze i chyba, ma, chyba ma, ma, ma rację, bo obaj możemy stwierdzić, że powoli człowiek zaczyna mieć taki przesyt tego strzelania, no. Tak, wiesz, no, no każda każdy krok naprzód, każde wprowadzenie jakiejś zmiany jest bardzo interesujące i fajnie, że, że niektórzy ludzie... To też jest wiesz, kwestia podejścia tego... No tak naprawdę wszystko rozbija się o pieniądze, nie? bo na przykład Activision będzie trzepać kolejne FPS-y, bo o, ich głównym celem jest zarobienie, zarobienie pieniędzy. Celem Davida Cage'a też jest pewnie zarobienie pieniędzy, ale on ma... Jest o tyle dobrej sytuacji, że prawie jest w takiej sytuacji jak nie wiem reżyser filmowy, że ma jakiś pomysł i ludzie z Sony na przykład dają mnóstwo pieniędzy na to i, i niekoniecznie ta gra musi się dobrze sprzedać, ważne, że wiesz, będzie jakąś renomą czy coś takiego, więc on akurat może sobie pozwolić na innowacje, nie wszyscy są gotowi podjąć ten krok, bo wiesz, wchodzi zawsze chłodna kalkulacja. No mi się wiesz, A... mi się podoba, że on nie boi się podjąć jakiegoś tam ryzyka, nie bo moim zdaniem ryzykowne było wypuszczenie takiej gry jak Heavy Rain, bo co z tego, tak. że ma fajną I... historię, stary, jak... No tam nie biegasz i nie strzelasz, nie? I nie ma multiplayera nie przede wszystkim, ma... nie? <głos> <głos> tak. Nie ma multiplayera. W ogóle... I nie ma trzynastolatków, nie? Którzy drąci się do headsetu, że jesteś nubem i że chciałby zgwałcić moją matkę. A grałeś w multi Max Payne'a, tak? Grałem, ale to chyba wszędzie są tacy ludzie, może takich ludzi można spotkać. Nie no wszędzie, tak, tylko się zastanawiałem, bo widzisz, ja na przykład, to, to jest też ciekawe, że jeszcze na, na Xboxie jakbym na to, w to grał, albo na PS3, to bym pewnie zagrał w tą multi, nie? No, ale na takim PC hmm. to w ogóle mi do głowy nie przyszło, wiesz. Bo jakby też tak, mi mi chyba nie bo to jest marnowanie czasu po prostu, stary. granie no. w Multi Max na PC, gdzie możesz odpalić sobie po prostu normalny shooter, nie? który jest, został stworzony to do tego. Mnóstwo fajnych shooterów. No. Więc taki to. Uważam właśnie, że to jest taki kurde, ko kolejny pomysł właśnie tego typu, o, o, o czym on mówi, nie? Że jakby dawaniem wiesz, przeciwników typu potwory, tak, A kosmici i strzelanie do nich, nie? Taki standard, który się zawsze sprzeda, nie? Dobrze. A jakby inwestycja, wiesz, w aktora żywego, nie? Czy tego typu pomysły, no. jak on jakby e wdraża w tych swoich grach, no to już jest droga rzecz i która może się okazać nieopłacalna, nie? I może się nie zwrócić w ogóle nigdy, nie? Może się okazać, że no, tak ludzie było, tego nie do Tak było na przykład z Lainoir, na przykład. Oni mieli wielki problem chyba z... z wiesz, ta inwestycja Rockstar, czy ktokolwiek wyrzucił na te pieniądze. no Gra może i się sprzedała dobrze, ale nie wystarczyło to wszystko. Po prostu produkcja tej gry pochłonęła ogromne koszta i chyba... No i tak to się skończyło, że studio zostało zamknięte tak naprawdę. Tak to się skończyło, że zajebista gierka, ale musieli wszystkich wyjebać. No niestety bo było był źle zarządzany, nie wiem, czas i pieniądze były źle zarządzane, i ludzie. Ale to jest, wiesz, problem e, wielkich korporacji, powiedzmy, i ich pieniędzy, które chcą gdzieś wpakować. Ale e, chciałbym, żeby było więcej takich ludzi jak David Cage e, w, na, na tym rynku, powiedzmy. E, ludzi, którzy, wiesz, nie boją się ryzykować, którzy wprowadzają jakieś takie, m, może niezbyt popularne pomysły, ale którzy mają coś do powiedzenia, a nie wiem, na przykład Hideo Kojima też mogłoby być taką postacią. chociaż no, no, on ma... Moim zdaniem, wiesz, Hideo Kojima to był taką postacią, ale na początku lat 90., nie? No, Jak no wypuszczał, może jeszcze trochę wiesz, później. Metal jeszcze Metal na Jedynkę. Nie? nie, no myślę, że jedynka była takim. No może jeszcze jedynka na festiwalnie, no, ale no, trójka. Ale wiesz, wiesz o co chodzi, bo. Stary jak widziałem, to, kurde będę do tego wracał po prostu, ale jak widzę tego Murzyna stary, wie, z łysym psem, chyba, tak? Małpa. Małpa, mało. No, małpa. Tego nie widziałem. No to stary to po prostu miękne, nie? Wiesz, to, wiesz... Ja to czaję, to jest taki wiesz, japoński absurd, nie? Ale to jest. To nie można tego nazwać innowacyjnością, stary. No tylko tak, jest... ale nie chodzi o innowacyjność, tylko że wiesz, tworzy się jakaś postać, którą rozpoznajesz, bo tak naprawdę przechodzisz kolejne gry i, i nawet nie wiesz, kto był głównym designerem w większości tych gier. Nawet nie wiesz, kto wiesz, trzymał jakby cały pomysł w ryzach. No tak. Jesteś okiem, w stanie wymienić tylko kilka nazwisk, które wiesz, albo są jakby z tej starszej gwardii i to są zazwyczaj Japończycy, tak? Albo kilku takich przebojowych typów, którzy, wiesz, mają coś do powiedzenia ciekawego i, i nie boją się tego zrobić. Wiesz, na wiesz przykład co, Jak patrzę, stary, patrzę na naszą stronę i widzę tego Miyamoto uśmiechającego się stara gwardia, stary. Wygląda kurwa śmiesznie. No bo to jest jak najbardziej stara no. gwardia. A jeszcze kilku innych ludzi. I tak, to przede wszystkim, przede wszystkim są Japończycy, no bo oni trzymali, wiesz, ten rynek konsolowy w garści przez, jeszcze wiesz, w czasach tej minionej generacji PS2, tak. No tak. A teraz już jest trochę w inną stronę. I wiesz, na przykład jest David Cage, ale też jest na przykład Cliffy B, którego gry w ogóle nie są innowacyjne, ale facet, wiesz, potrafi się pokazać i wiesz, jego wszędzie rozpoznasz. No tak, ten na dlatego nie? No, odwal, no, Gabe Newell, no. No właśnie. On akurat się mało pokazuje, bo musia, muszą daleko stawać od niego. żeby da, i o, muszą no, stary no. po niego dźwięk być a, a kostomu kad... wynoszą. A bo go kadrują po prostu tylko na pysk i tak zajmuje całą, wiesz... Ka wiesz, obiektyw szerokokątny, proszę o Rybie oko. się <laughs> eee. zmieścił, to by było zajebiste. Znaczy, każdy materiał, kurwa, z Gabe'em Newelem w Rybimoku. <laughs> to był hit uh, no wiesz, no jest kilka osób, ale przydałoby się znacznie więcej takich fajnych postaci ale no, to jest jakby problem takiego wieku dziesięcego, w jakim są gry ciągle, pomimo dwudziestoletniej historii tego gatunku nazwijmy, tego medium o, tak będzie lepiej No, no. tak. więc liczymy na więcej Dobra. Tma. i innowacyjność jeszcze raz w porządku to mam jeszcze kolejny news, który cię nie wiem, czy, mm. czy to czytałeś Xbox 8 a właśnie, jakaś Microsoft zarezerwował domenę, tak? No. Dla Xbox 8, tak? No właśnie, no, no i jak wiesz co, to jest jedyna fajna nazwa, którą tak powiem? To jest smaczne, jedyna dobra nazwa, chyba. Jaką mogą teraz wymyślić? Ja myślę, że oni to no. będą tłumaczyć tak, że jak się ósemkę prze, przewróci, to jest. Tak, że... to jest nieskończoność. No. I że jest nieskończona rozrywka, tak, i że możesz połączyć ze sobą tablet, komputer, telefon no. i wtedy, wiesz, to tworzy jakiś ekosystem, który tworzy, wiesz, pozwala na nieskończoną rozrywkę. Poza tym będzie Z Windows to... 8, nie? Windows 9 no, i tak dalej. Się... I potem, wiesz, ta nieskończoność w ogóle, to dobra nazwa, dobra nazwa. Mindfuck. Mówię ci, mówię ci, w przyszłym roku albo za dwa lata w ten sposób będą wiesz, to wszystko tłumaczyć. Jak 360, no to było, że rozrywka jest chyba wokół ciebie, czy coś takiego, mieli jakąś taką no tak. pseudofilozofię do tego dorzucili, że jakieś okręgi, nie wiem, do końca nie pamiętam tego wszystkiego, ale z tą nieskończonością to jest, myślę, że to jest dobry pomysł. Poza tym będą, mm, wiesz, mieli taki as w rękawie, jaki ma teraz PlayStation 3, to znaczy, wiesz. Y PlayStation 3, a gdyby Xbox chciał nazwać po prostu tą konsolę, którą mamy teraz, którą ja mam na biurku 360, chciałby nazwać Xbox 2, to trochę nie bardzo by wiesz wyglądało w stosunku do PlayStation 3. Bo, wiesz, ludzie, którzy nie ogarniają tematu, to no to no, jest Drójeszki. 3, no to tutaj jest 2. No to jest słabsze, nie? no to obsrywam to. No a teraz pomyśl sobie, jeśli będzie XBOX 8, a Sony wypuści PlayStation 4, to daj spokój, dwa razy lepszy jest XBOX. No, bez Wiesz, to jest głupie tłumaczenie, ale wielu ludzi myślę, że w ten sposób, mm, którzy się nie ogarniają za bardzo w temacie myśli przez przypadek zupełnie. Dokładnie, jeszcze oprócz tej, bo oni dwie domeny zarejestrowali, chyba mm -hmm. Xbox 8 .org, Xbox 8 US i jeszcze mm -hmm. jakiś Xbox Companion, Xbox Live TV, Xbox Phone, mm -hmm. stary Xbox Tablet. Mm -hmm. Więc coś czuję, coś czuję, że się będzie działo w ogóle, wiesz? Xbox Live TV, no to spoko, to jest zajebisty pomysł moim zdaniem. Bo Ale mogliby... to jest zajebisty pomysł tylko w Stanach. No, Pamiętaj no tak, tylko wiesz co, ja myślałem, że to no. Bo nie pewnie ty myślisz o tym, że będą jakieś programy telewizyjne, nie? Dostępne, typu, nie wiem, seriale, nie? Zasięgnięcia, ja bardziej myślałem o czymś A to taki. nie jest teraz? No jest teraz, nie? Tylko ja bym bardziej myślał, że Xbox Live TV w stylu e, Sadzają tego Major Nelsona, nie? A -a. I wiesz, masz taką telewizję dla graczy, nie? Jakieś rozgrywki A -a. w GALO, nie? Tego typu rzeczy, live, wie, wie, wiemy, komentowane o co chodzi, ale To by było myślę, zajebiste to by może było fajne, ale by było dużo. Ale jest już, wiesz, miejsce na to i trudno by było się przebić z tym wszystkim, bo tak naprawdę. Bo odpowiedz mi, tak, ale tak szczerze, ile razy robiłeś coś innego na Xboxie poza graniem. Tak, wiesz, czy lukałeś te wszystkie rzeczy, które są dostępne, nie wiem, wideo jakieś. No powiedz to... mi ile razy ściągnąłeś trailer? No dobra, trailer że... to kilka. No dobra, no ale wiesz. Nawet jeśli jest możliwość, wiesz, zarządzania multimediami, puszczenia sobie, odpalania muzyki na Xboxie, po prostu albo oglądania jakichś pro, programów, które, wiesz, mają jak. Swoje kafelki chyba mają ten IGN, i też jest jakby ten kanał poświęcony, poświęcony Xboxowi, gdzie można sobie oglądać te kolejne odcinki, albo też Hello Waypoint chyba ma coś takiego, ale ja z tego nie korzystam po prostu, bo jakieś multimedia sobie oglądam na kompie tak po prostu i tyle nie wiem czy by mnie to ruszyło tak naprawdę Pomysł może i byłby fajny, ale musiałoby być naprawdę spoko, żeby przyciągnąć ludzi na przykład z game trailers, game trailers albo z YouTube'a No wiesz, zawsze mogą uderzyć w jakąś kooperację, nie? Z game trailers. Oni tam są tacy, no. e, oni są tak podogadywani starsze wiesz, no tak. gościu w sekundę przechodzi i mówi, no spoko, teraz jestem w Xbox Live, nie, ha ha, ha. E, już nawet wiem, który to by zrobił ten Jeff Kelly ja cały. wiem, ten, który się wszystkim jara, no. tak, że to są megatony wszędzie o, kolejna gra z Lego, megatona Uw. no, dokładnie <laughs> e, Dokładnie, stary. Co jeszcze z takich newsów? Um, Assassin's Creed 3 i trailer Rise, jak, jak ten, Ci się podobał Ten podobało? live action, tak. live action? Jak ci był fajny. Po... był taki w stylu Halo, nie? No. I, ale był dobrze zrobiony. Myślę, był dobrze że był zrobiony. najlepszy trailer Assassin's Creed, jaki powstał do tej pory. Ja bo. nawet przez chwilę miałem ciary, tak że się przyznam, ale tylko przez chwilę. Także bardzo, bardzo fajnie to wyglądało i... A szczerze mówiąc, Ubisoft nam nie zrobił jakieś tam wrażenie, bo nie spodziewałem się, że oni w ogóle jeszcze, wiesz, jakby będą uderzali w. Taki, Pokażą coś nowego? Tak, taki no, nowy, mocny marketing, nie? Bo to nie jest mm -hmm. potrzebne tej mm -hmm. grze w ogóle. No nie, bo ona się sprzeda bez problemu, bo to jest kolejny Ascrid, ale zastanawiam się, jak bardzo ten Ascrit nowy będzie różny od tych poprzednich Ascritów. W sensie, co będą mogli nowego pokazać, tak, wiesz, bo, bo chwalam się, że to jest jakby trochę inny silnik graficzny i że ten Askrid postawał, powstawał mm, równolegle do tych kolejnych Askridów, które wiesz już mamy, mhm. które już wyszły, więc wiesz, w ciągu tego czasu, w ciągu tych trzech lat mają nową, powiedzmy, nową w cudzysłowie technologię. Jak mieli dużo czasu, żeby dopracować w kilka nowych pomysłów. I ciekawe, czy rzeczywiście ten Asquid zasłuży na trójkę, wiesz, w tytule, bo różnica między jedynką a dwójką jest kolosalna, nie? I, i to są dwie zupełnie różne gry, i dwójka naprawdę bardzo pomogła tej serii, bo nie wyobrażam sobie, żeby kolejne części wyglądały tak jak jedynka, która była straszna. Poza fajnym pomysłem. No jedynka A... była stary tak chujowa, że po prostu w ręce opadały. Bo ja no przeszedłem tak, ja... chyba pierwsze to miasto i spasowałem stary, bo mówię, to jest gorsze od GTA po prostu. No, było strasznie nudne i to jest największa wada tej gry, ale miał, miał fajny pomysł, który wiesz, udało im się rozwinąć i, i, i wiesz, i teraz czekam na taki skok też znowu, jaki był pomiędzy jedynką a dwójką i teraz ma być pomiędzy dwójką a trójką, że czekam na to po prostu strasznie i zastanawiam się, czy Yubi da radę w tym momencie i co ciekawego, co nowego mogą tam wrzucić, co sprawi, że będziesz grał w tą grę tylko no, na nowo, tak, spółujesz się ja mo poznać. No ja mam takie wrażenie właśnie, że oni chcą jakby z, tej, z tego Assassin's Creed'a zrobić taki wiesz, yy, yy, nie jak to nazwać, taką wiesz, markę samą w sobie wiesz o co chodzi, że... A tak, wiem, wiem, że dodatkowo jakieś filmy, jakieś, nie wiem, licencje, pierdoły i tak dalej. Tak, tak, tak, tak, tak. i ten wiesz, Rise, stary, taka wiesz, uderzanie w taką nostalgię amerykańską, wiesz, i tak dalej. O, jeszcze wypuścili to 4 lipca. To no, no ge genialnie mobile. to jest wszystko zmontowane, tylko teraz pojawia się pytanie, czy jakby sama gra się sprowadzi do tego, że biegasz i strzelasz, czy, biegasz i wa walisz mieczem, czy jakimś tam machałkiem, nie? Czy no. będzie to faktycznie coś takiego, że to Rise będzie jakby a, adekwatne do, do samego tytułu, nie? Bo jakby Ep Epicki trailer, tak, a jaka będzie gra? Czy będzie epicka, nie? No nie wiem, to się okaże dopiero chyba w październiku albo w listopadzie. No, w listopadzie, tak. no. Listopadzie, a na kompach jeszcze później troszkę. No na kompach to się wiesz, pewnie za dwa lata. Ja to... No nie, no tylko mają pół roku poślizgu zazwyczaj. Chociaż ten Brotherhood chyba wyszedł równolegle albo z małym poślizgiem naprawdę. No ale mniejsza to, wiesz... Mm. Do, dorwać teraz konsolę to nie jest wielki problem jeśli ktoś naprawdę jest zajarany brother w tym. to można sprzedać coś, nie? No <śmiech> Nereczkę. Nie ma problemu, nie? rynek <śmiech> jest chłonny. Zawsze No, no to na no, ludzkie narządy zawsze znajdzie się, znajdą się chętni. Nawet nie, nawet jeśli wiesz, nie będzie służyło do transplantacji, to ktoś zawsze jest jakiś smakoż takich rzeczy, uwierz mi. Dobra, to, znam kilku. Dobra, ty mam jeszcze jeden, news, bo w ogóle tak stary no. przypakowałem tymi nie sami zacząłem robić tak jak ty. Oznaczam sobie wszystko gwiazdką stary, gwiazdką i, i teraz wszystko wiesz co się dzieje. No, czy, to, to dokładnie tak. I o, pojawiła się o, na joysticku godzina, kojarzy taką gierkę, kiedyś wyszła taka gra Star Wars Battlefront. A, godzina gameplayu z tego. No z to Battlefronta kojarzy, 3. I... Ale to było tak generalnie, Battlefront to chyba był z tamtej generacji. Z tamtej tak, generacji świecie, i wszyscy się Też. jarali, że to taki Battlefield tylko w świecie Star Wars, nie? A, no i miała, miała wejść trzecia część, ale nigdy się nie pojawiła i wyciekło ze studia, że tak powiem, jak, jakiś beta czy alfa. I jakiś wariat właśnie analizuje godzinę tego. Ty też powinieneś tak zrobić, stary, na, Nie. Swoim, na swoim kanale. I no, no słuchajcie, tutaj właśnie, widzicie, strzela, strzela po lewej stronie, wstęp stępstru, z w I strzela, no. strzela. Zajmicie się, się, strzela. Ale to chyba jest jakiś ziom, który pracuje nad tą grą. Chyba tak, tak. ale generalnie jakby... E chciałem o tym pomówić, bo to jakby pokazuje Oglądałeś to... Oglądałeś ten gameplay przez godzinę? Nie, fragment oglądałem. bo jakby... Ale ten gameplay już był na, na tę obecną generację, tak? Nie wygląda, no, szczerze mówiąc. Ale ja chyba wiesz, widziałem ten news i, i rzeczywiście to jest na Xboxa 360 albo na PS3 no, było robione. Ka... Że nie wygląda to, to fakt, bo to jest alfa. No właśnie to... i jakby to, o co mi chodzi, to chciałem po prostu o tym pogadać, dlatego że... Mhm. A... To pokazuje, że niektóre gry, które myślimy, że nigdy nie wyjdą, albo na przykład nie wyszły, bo coś tam, jakby już nie istnieją, nie? To one ciągle gdzieś tam są, nie? I jest jakiś koleż, który po dwóch latach wrzuca filmik na YouTube'a, na którym nawija o tej grze, która wiesz, jakby dawno została no już zapomniana. No, nie? Nawet, nawet do niej się nie stałeś, jak... że, że, że chyba. I ona była w hmm. jakiś tam sposób wiesz, grywalna, nie? Więc jakby. O... No to wiesz, pokazuje, nie wiem, chociażby... Że te... dużo dzieje się poza naszymi... Dokładnie, o to mi chodzi, nie? Dużo się dzieje no. poza, poza naszym... Yy... A, że dużo dzieje się wzrokiem. Dokładnie, poza naszym wzrokiem i yy, czasami warto po prostu... To yy, głównie jest taka uwaga chyba do tych yy, ludzi, którzy się tak na wszystkim znają, nie? Że czasami chyba warto po prostu zamknąć mordę. No szczególnie, że na przykład z takich ciekawych, wiesz... Yy... Newsów, ale to jest stare strasznie news, generalnie z kategorii wideo, które, które nigdy nie widzieliśmy, albo które było pokazywane kilku ludziom na świecie, niedawno pojawiła się jakaś kompilacja filmików, nad którym, kompilacja filmów z gier, nad którymi pracował jeden typ, i między innymi tam było Prince of Persia Assassins, czy coś takiego, i wiesz, to było robione na Playstation 2, i było właśnie w takim świecie Prince of Persia, tylko że wyglądało praktycznie identycznie jak Ascreet 1. Były podobny, wiesz, model postaci, umiejscowienie tego klimatu mechanika też była całkiem podobna poruszają się w tłumie, tylko że był jeszcze co do tego dorzucony i to jest nie wiem, 30 sekund czy 40, ale widać jakby skąd wiesz, jak ewoluował, skąd się wziął pomysł na Asuka? No wiesz, nie? Bo te, te Ale to widać. Podobne, nie? Bo te, Ale jak, to widać. Wiesz, bo jakby te gry są podobne trochę do siebie, jakby są. takim e, właśnie tym takim uczuciem płynącym z rozgrywki, nie? Że wiesz, biegasz sobie, mm. walczysz mieczykami, nie? Jakieś tego typu klimaty. Skaczesz. Skaczesz, tak. Te akrobacje, nie? Wiesz, to wszystko takie jest bardzo podobne. E, I jakby tego typu materiały pokazują nam, jak Mało tak naprawdę wiemy o tym, co się dzieje w środku w tych studiach nie? i jak wygląda mm. praca poszczególnych deweloperów i na jakich, e, jakie procesy przebiegają, nie? które decydują o tym, czy dana gra wyjdzie, ukaże się, jaki będzie miała tytuł e, mm. i, tak dalej, i tak dalej. A, a dużo, dużo osób lubi po prostu na ten temat pieprzyć i się tam wymądrzać. No. A właśnie chyba no. czasami e, lepiej jest się skoncentrować na tym, co się wie, niż na tym, co, czego się człowiek domyśla tak naprawdę. Mm. No to taki. To taki Okej, okay, ja mam newsik, uwaga. który mnie niszczy totalnie, mianowicie Final Fantasy VII wychodzi na PC. Właśnie, Pora i drugi będzie. Ale nie wiem czy. A, będzie jakaś poprawiona grafa, bo widzę, że tutaj jest antyacja. Ale to tylko tak delikatnie strasznie. Tak, w i w ogóle to, to też chciałem jakby o tym pogadać, bo a, też mam ten news zaznaczony w ogóle a, mhm. i. To co mnie. Może sam, sam Final 7 to, to mnie jakoś nie, nie niszczy, nie? Że wyjdzie i tak dalej. No dobra, zajebiście, pewnie sobie go kupię stary, bo Final 7 jest zajebisty, nie? No tak, a, sam w sobie jest świetną grą. ale stary spodziewałem się, że cena tej gry kurwa będzie po prostu zaporowa, nie? A, a, a Je, dlaczego? A dlaczego stary? Będzie. Bo to, to jest właśnie to do czego piję. Otóż Final Fantasy trójka wyszła na Androida. Aha. i kosztuje A. 57 złotych. Mm. Więc... Yy, wiesz, Final Fantasy III, no dobra, też jest zajebista, nie? Ale nie jest tak zajebista, jak Final Fantasy 7. Więc ja bym obstawiał, że ona będzie kosztowała 60 dolców, stary, na starcie. O nie. Chyba, był, chyba była podana gdzieś cena, więc... No tak, ja tak mi się teraz wydaje, tutaj, wiesz, nie? Powoli coś znaleźć, ale może być trochę ciężkie. No, ale... Wiesz co, generalnie... Ja, ja się zastanawiam często, bo teraz mamy, wiesz, żyjemy w erze remake'ów, tak naprawdę, które są pseudo-HD e, i się zastanawiałem w tym tygodniu trochę, znaczy nie jakoś tak intensywnie to było wiesz, w momencie kiedy tam e, nie miałem co czytać na kiblu, akurat to naszła mnie taka rozkwinka. akurat będzie słaba rozkwinka. ale czy mm, jakich tak naprawdę remake'ów potrzebujemy, e, wiesz, czy, czy tylko gra czy, czy wymagamy tylko tego, że gra się odpali na jakby nowszej konsoli i że, powiedzmy, że zostanie grafa tak sztucznie podciągnięta pod tą wyższą rozdzielczość, czy, czy chciałbym, żeby te remake były, wiesz, pełnymi remake'ami, że yy, czasami jak to jest, że po prostu robisz, powiedzmy, gra od nowa, nowa, ale jest tylko sama fabuła, na tym nie? samym, na tym, na tym samym jakby fabuła jest ten sam system rozgrywki tylko Uwspółcześniony, powiedzmy, że są, wiesz, save pointy dodane w tym momencie, albo jakaś taki śmieszny, wiesz, zamiennik, który nie, nie, nie, nie, nie niszczy klimatu, tylko sprawia, że gra się teraz w to lepiej, bo nie, nie ukrywam, nie, nie wiesz. Nie oszukujmy się, te, te gry sprzed kilku lat są naprawdę hardkorowe, jeśli chodzi o niektóre elementy i w dzisiejszych czasach nawet, wiesz, jeśli jesteś graczem, który pamięta tamte czasy i, i wtedy grał Ci się dobrze, to teraz jesteś po prostu rozpuszczony, tak? I no, tak jest. Wszystko musi być łatwiej, znaczy nie musi być łatwiej, wszystko musi być dużo bardziej przystępne. Musi być właśnie stworzone w ten sposób, że jest easy to learn i hard to master, <głos> po prostu. Tak to działa. I chciałbym takich remake'ów, a takich remake'ów jest naprawdę mało. Jest mało, starej z tego co patrzę na, na stronę, właśnie, bo już jest nawet strona, nie? Final Fantasy 7 PC.com, można sobie mhm. obczaić. A to raczej jakiejś tam rewelacji, na przykład graficznej bym się nie spodziewał, nie? Raczej jest to wszystko podciągnięte po prostu do, do wyższej rozdziałki, nie? Ale nie mhm. ma na przykład nowych tekstur, nie? Bo jakby... Wiesz, ten, ta postać tego głównego bohatera, tego Clouda. Clouda, Cla Clouda. Clouda, e... Clouda, nie? E... Bo, jest, bo jest dowcip, ta... bo savey można zapisywać w chmurze. <grym> e... Wygląda, powiedziano, bardzo podobnie do tego, co, co było na, na PSX, nie? No owszem, jest w wyższej tak. rozdzielczości i tak dalej, ale wiesz, to nie jest nowa jakość, nie? A ja na przykład bym chciał zobaczyć nową jakość, e... tak, żeby to było wszystko podobne, nie? Tylko żeby mm -hmm. to było na nowo zrobione, jednak to chyba jest tak, tak to jest na to jakimś o czym nowszym mówisz, silniku. No. To, tak. to jest na nowszym silniku, stary, tylko to jest tak samo narysowane, rozumiesz, to jest dokładnie to samo, mm. nie, czyli wiesz, masz więcej szczegółów, nie, i włosy nie składają się z jednej tekstury, a na przykład z 13 milionów tekstur, ale to nie są nowe włosy, nie, to są te same włosy, stare i to wszystko wygląda tak samo, nie, czyli mm. e, grając w to, to, do czego piję, czyli grając po prostu w tą grę, e, nie odczujesz tak naprawdę, że ona ma lepszą grafikę, w dzisiejszych czasach, bo dla ciebie ona i tak będzie chujowa, po <laughs> prostu. No. Albo będziesz wiesz, przymykał na to oko, bo wiesz, że to jest, wiesz, gra twojej młodości, nie? I masz w to w dupie generalnie czy, czy, czy ma lepszą grafikę, czy gorszą, ale no, chciałbym zobaczyć większość tych starszych gier w nowe jakby odsłonie. To by było miłe. To kosztuje dużo więcej niż wiesz, zwiększenie podbicie rozdzielczości tekstur sztucznych, właśnie tak jak mówię ale no, myślę, żeby się opłacało i wtedy można by dojść jakiś większy hajs jak czasami, wiesz, te firmy doją po prostu większy hajs za to, co za bardzo mały nakład pracy jaki wkładają. tak, wrzucałem normalną cenę taką rynkową chociaż nie zawsze, te, te, te edycje HD trochę są tańsze, ale tak, wydaje mi się, że to jest trochę za dużo czasami a cena 60, do 60 zł na Androidzie to jest jakaś pomyłka. Generalnie na jakiejkolwiek platformie mobilnej no to jest coś, stary... co kosztuje więcej niż 4 euro, to jest jakaś... Stary, to mnie właśnie, wiesz, Oddecy. rozwaliło, nie? I najbardziej mnie rozpieprzają komentarze, które, które ludzie tam wypisują, typu, nie no, gra jest warta tej kwoty, nie? No, stary, mm. ale ty nie masz konsoli w tym momencie w ręku za, e, wiesz, tam 1200, która została stworzona do grania i się godzisz na to, że gra kosztuje 6 dych, nie? Tylko masz mm. telefon, no. Nagrana telefon no. za 60 złotych, jaka by ona nie była, no to jest przegięcie pały. A odnośnie dobrych remake'ów i jak to się powinno robić, to nie wiem, czy kojarzysz taką serię e, gier, nie wiem, jak to nazwać, no taktycznych, nie? Jugged Alliance, nie? Kojarzysz coś takiego? No, kojarzę, kojarzę. I to jest jakaś tam niemiecka seria, powiedzmy, mi się to nigdy nie podobało, ale... Ale to jest popularne w Polsce. Jest bardzo popularna w Polsce i wyszedł ostatnio właśnie jakiś remake, czy e, nowa gra z serii, nie? a która się nazywa Jagged Alliance Back in Action. No i właśnie to jest przykład dobrego remake'u, nie, powiedzmy, jakby tego całego konceptu, bo gra jest po prostu jakby zrobiona na nowo, nie? Wiesz, masz wy wysoką jakość tekstur, wysoką jakość modeli, nie? Wszystko jest zrobione na nowym silniku, nie? Ale dostajesz ten no. sam gameplay, nie? I jakby no to... to jest fajny sposób robienia gry na nowo, powiedzmy w starym stylu, a nie jakby tylko wiesz, robienie teksturek w wyższej rozdzielczości, nie? Dodawanie pikselków, bo to tak mam wrażenie, że to się do tego sprowadzi. No i jeśli wiesz, cena nie będzie 60 dolców, to się pokusza na to, nie? A propos w ogóle cen, teraz, teraz mi się przypomniało, chciałem też o tym powiedzieć. Kojarzysz, jest programik, stronka Rapture, co tam zlicza? No, tak węty. wiem, co, co statystyki monitoruje Twoje na temat grania. Dokładnie. I tam nie wiem, czy wiedziałeś, ale jest coś takiego, co się nazywa Rewards Beta w Rapture. I na podstawie. Ja rewards, Nagrodę. Tak, ale pierwszy raz słyszę. No i masz coś takiego, że na podstawie tego, jak grasz, i on ci zlicza te Twoje punkty to dostajesz mm. różne nagrody do odblokowania i ja na przykład o, dostałem, stary teraz, 75% zniżki na Sirius Sama 3 na Steamie. O, miłe. I Gierka kosztuje, sprawdzałem, 30 euro, no to 75% stary, to wychodzi jakieś 2,50, nie? No, mniej więcej. No powiedzmy, nie? 4,50, no ale no dobra. No, nie wychodzi to już, wiesz, 120 tak, złotych, nie? Zagra. No to, to spoko, jest... Aż sobie wejdę i sprawdzę, bo też mam tam konto. I... Ale nie korzystam z tego Właśnie, z i miał. potem masz stary też, patrzę, to ci powiem od razu, co możesz tam wygrać. E, jakiś warhammer online, e, Rat of Heroes, Freewood, Chest, jakiś coś tam. I jest limitowana po prostu ilość tych rzeczy, nie? Blacklight, Retribution, Jumpstart, Package, jakiś, no wiesz, takie pierdoły, ale najlepsze jest chyba ten SEALS. Ale zawsze coś. I zostało jeszcze coś. 2951 takich bonusów, nie? To miło. I Polska się ale, łapie tak na to co? od razu, bo to jest też, że w różnych krajach są różne bonusy, no i my się łapiemy właśnie na tym, na tym Steamie, to więc cool, to, jest, cool. to jest zajebiste. O, i warte polecenia. W ogóle ten, ten raptor całkiem fajnie działa, także to polecam wszystkim. A... No jest i, jeśli wiesz, no, tylko że to jest miejsce jakby taka platforma społecznościowa, tak dla graczy. No tak, i, nie jest i zbyt taka popularna. jest trochę, bym powiedział, trochę bez sensu, ale działa. No to ale no, działa, jak ktoś lubi kolejne miejsce, gdzie, gdzie masz swoje statystyczki. Tak, no, bo możesz to... sobie tam wyrzucić. A jeszcze wiesz, odnośnie remakeów, bo wchodzi teraz nie, niedługo wejdzie chyba 18 albo coś bardzo, bardzo niedługo. Tak, 18 lipca przynajmniej w Stanach za 1200 microsoft points Tony Hawk Skater HD No tak. No i... który zapowiada się właśnie spoko. Jest prawie remake'iem idealnym powiedzmy, bo jest poprawiona... Grafa jest na nowym silniku, tak, są miejscówki znane z jedynki i z dwójki. Jest też, wiesz, muza, to co wszyscy się martwili, czy, czy będzie, no to część muzy jest, część jest nowych kawałków, więc myślę, że te kawałki, pomimo tego, że wiesz, że, że nie są takimi klasykami, to i tak e, dają radę i fajnie się przy tym śmiga na desce, bo pamiętam, że w Donych hołki szczególnie te pierwsze, powiedzmy, dwa to obowiązkowo i tak dosyć mocno, trójkę i czwórkę to ostro w to, to napieprzamy tak naprawdę i fajny taki, powiedzmy, nostalgiczny powrót, bo ten Tony Hawk jest naprawdę już bardzo, bardzo starą grą i czekam na to jak, w jakiś sposób. I co, i będziesz napierdalał kombosy? No, z chłopakami, nie? <głosy> jak Dobrze. to szło? Pamiętasz ten tekst, czy nie? Nie, nie pamiętam. To, to Teddy miał taką piosenkę, że czekaj, o, o tym, że lubi ustawić się z chłopakami i tak dalej, i że napieprzają kombosy w Tony hołka. <głos> no możesz rzucić kawałek do, do tego, ja ci wygrzewę, bo to jest dobry kawałek, jest bardzo stary kawałek. Dobra, tak? to wrzucimy. E... A, I pojawi się też DLC e, do, do, z mapami jakby z trójki. A tak, i to też czytałem o tym, tylko to, to już olałem ten news. Bo rozpieprza mnie to stare za każdym razem jak widzę po prostu jeszcze granie wyszła już z DLC zapowiedziana stare no. E, a... Powiem Ci, że kiedyś mnie to mniej mhm. wpływało, bo to się nazywało dodatek do gry, nie? I jak ktoś zapowiadał dodatek do gry, który kupowałeś osobno... Który i jeszcze, nie, wiesz co, ten to dodatek do gry coś znaczy? Tak, i to tak. był dodatek, faktycznie, tam się coś dodawało, no. stary, a DLC to jest takie typu dodamy, kurwa, deskę nową, skateboardową no, za 6 no. dolców, nie? Kurwa, od dlaczego, nie? To jest ten motyw. To jest straszne. Kojarzysz jak rozmawialiśmy o, o tym, że Blizzard stworzył ten taki 72-godzinny bufor dla, no, dla nowych no, graczy, to już go nie ma. Nie ma. Nie ma go Do od hate. 29 czerwca. Był hate Był hate i myślę, że e, tak jak mówiłem zresztą, tak, myślę, że akurat tu się moje jakieś tam przewidywania sprawdziły, a, że po prostu Blizzard nie był pewien. tak. Do końca, czy ludzie wklepujący klucze z ich sklepu tak naprawdę je kupili w ich sklepie to Rzeczywiście. No, no, to strasznie trudno sprawdzić. No jest to, jest to jakiś problem. To po prostu jest, wiesz, to problem tego typu, że oni to mają po prostu połączone, myślę ze sobą wszystko, nie? Jakoś tak się. Bo tak to byś kupował na batlenecie po prostu, a nie w jakiejś o, osobnym sklepie, no. No, dobra, no to taki news, to był taki news pokrzepiający serca, już nie jest tak źle. Może nie jest tak źle, że ciągle Blizzard jest złą firmą, no. ale już nie jest aż tak bardzo zło, tak, tak. jak dla mnie. A, wiesz co? Jeszcze ja tutaj mam o, o Steamie na Linuxie nikogo. A i Blizzard banuje podobno graczy grających w Diablo na Linuxie. A, to, to też podobno, nikogo, dodać. bo to jest... To nikogo, bo Linux to jest, wiesz, 1%, nawet nie, myślę, całego rynku. E, tydzień temu mówiliśmy o, o tych fajnych rzeczach, które można dostać w PlayStation Plus e, no. za, za pieniądze. To teraz doszło chyba od lipca, jakoś któregoś lipca, nie jestem pewien, bo jeszcze, wiesz, nie ogarniam całego tego systemu. E, Deus Ex, bunt ludzkości no. do ściągnięcia za Fritzko. Zajebiście. Fajna opcja. Pomimo tego, że gra Marok <głos》>, tak, i kosztuje ją To za jest grosze. jakby, ja myślę, że ta usługa w ogóle w przypadku PlayStation, ona i tak jest adresowana do jakichś starszych odbiorców, trochę, którzy i tak nie mają czasu, nie? A no. lubią być, nie wiem, na bieżąco z nowościami i mieć takie wrażenie, że mają różne rzeczy premium, nie? Więc mhm. jakby masz tego typu rzecz, stary i. To może sobie pograć po prostu w gierkę sprzed roku, wiesz, jakby nie ma tu już takich różnic w grafice, nie ona nadal wygląda ok nie? Tak jak wyglądała, czyli średnio, no tak. Taka jest prawda, no ta gra wyglądała no. średnio ta gra no tak No ale... tak, ale była bardzo dobra, bo wiesz, pomimo tego, że. Bo co, miała qr -code, nie? tak. Eee, wiesz, trochę może w tym biogu, który tam nagraliśmy jakiś czas temu, strasznie pocisnęliśmy po tej grzy, znaczy no strasznie może nie mo da można by było da e mocniej patrz na przykład mój materiał z Derta ale... Wszyscy, wiesz, wypowiadają się w jakoś pozytywny sposób i, i Radolf za każdym razem, kiedy mówię coś o Deus, jak się o to mówi, że to jest bardzo dobra gra. I w końcu chyba, wiesz, przejdę, bo dla mnie jedynym takim momentem zaporowym na początku pewnie będzie, jeśli będę chciał, wiesz, to grać tak hardkorowo, znaczy przejść po prostu tą grę, będzie sterowanie, które jest... Pamiętam, że się strasznie męczyliśmy z tym sterowaniem na początku. Ale Radolfowi się podobało, ono po prostu... No, bo on nie gra w FPS-y. No, nie, bo on Do ma stary mówić. lewą półkulę w miejscu prawej. <głos> tak To jest, jest Radolf po prostu Lepiej mu się Ale... po prostu grało Nie no, tak no, sterowanie było Kurwa skopane, no nie widziałem jeszcze czegoś takiego No, było straszne A odnośnie GALO, który przez chwilę tam Machnęliśmy, GALO 4 Będzie wymagało minimum 8 giga na instalację W sensie, jeśli chcesz pograć online multiplayer Z znajomymi musisz mieć 8 giga, czy to może być pendrive czy po prostu dysk. I wiesz, ludzie tam piszą e, fuck, dlaczego coś tam, dlaczego mój, wiesz, dlaczego ludzie, którzy mają e, 4 giga tylko, tak, kupili tą wersję Slim z Kinectem, czy samą Slim z 4 giga. No, tak, gigoma. Gigoma. Tak, gigoma. E, I wiesz, oni nie mogą zagrać, czy coś takiego. Ja myślę sobie, że, że to jest, wiesz, robienie wielkiego nomen no halo, E, które jest zbędny, bo e, wiesz, jakiś czas temu e, Microsoft miał taką jakby zasadę, że e, jeśli że, że gry nie, nie mogą wymagać dysku, w sensie jak dbał o tych ludzi, którzy e, wiesz, na przykład mają tylko kartę pamięci, no, ale teraz pomyśl sobie, że ile ludzi tak naprawdę ma w tym momencie tylko kartę pamięci do Xboxa chyba są, nie wiem, są bardzo dziwnymi ludźmi, którzy nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić takiego człowieka i naprawdę co go jeszcze trzyma przy tej karcie pamięci i do pewnego czasu to, to był wiesz, punkt jakby honorowy Microsoftu, a w tym momencie, kiedy przebyli, przebili sprzedaż, e, mają to już zupełnie w dupie i ja tak samo mam to zupełnie w dupie i nie rozumiem całego tego, wiesz, fermentu, który się wokół tego rozbił, bo, ferment, kurwa. E, bo, bo wiesz, ludzie mieli z tym ogromny problem. Ktoś tu się e, że... ferment, kurwa. Zatań... Ktoś będzie musiał zatańczyć na linię, nawet wiesz, można by wrzucić taki tekst tylko w, w, w usta ludzi, którzy komentowali to w taki dosyć nieprzygrywny sposób, ale pomyśl sobie ile ludzi, którzy kupili konsolę z Kinectem zagra w GALO online, grę, która jest mega hardkorowa, a kupili y, konsolę po to, żeby pograć wiesz tam Kinect Sports na przykład, No tak. W coś takiego, więc y jeśli masz jeśli grasz w Galo, to prawdopodobnie masz wytatuowanego Master Chief'a na dupie i wiesz, jesz płatki z tym, yy, z, w kasku wiesz yy, Master Chief'a znowu, tak? I wszystko robisz z Master Chief'em. Yy, twoja ulubiona książka to Halo. Yy, Twój ulubiony film to film, który jeszcze nie powstał z Master Chief'em. Yy, tak. I pewnie konsolę masz, nie wiem. Jaki jest teraz największy model, chyba 320? 320. Wiecie, właśnie, masz 320 i masz, wiesz, wyryłeś tam rozgrzanym tam, nie wiem, prętem e, logo e, Halo, więc jesteś totalnym fanboyem, jeśli grasz to online. Patrz na przykład Radek Struczyński, on, on jest wierny I podejrzewam, że on ma połowę tych rzeczy, które wymieniłem, ma. E, tylko nie chcę sprawdzać, czy ma tatuaż na przykład na pośladku. Aż tak dobrze się nie znamy. No, to mój, to mój komentarz odnośnie potrzeby instalacji multiplayer, żeby grać w multiplayer w Galo 4. No, dziękuję, dziękuję. dziękuję. dziękuję. Eee, no tak, tylko akorde, ja przez cały czas myślę, stary, o tym, że jednak sprzedawali tą konsolę z tymi mniejszymi pojemnościami. A, ale jak Ci powiedziałem, nikogo, kto ma mniejszy dysk, to naprawdę nie interesują mnie takie gry, podejrzewam. Poza tym możesz sobie zawsze wpiąć pendrive i tam zainstalować to gówno. No coś Maciek po No to smutno mi się zrobiło, stary, ale jak? Tych ludzi wszystkich. No, stary, ale jak to, kurwa? <grystanie> nie, nie zagram w GALO. No, jak to ma wyglądać po prostu? No, tak w międzyczasie, jak wiesz, napieprzałeś w Kinek z Polsy, to tak, a, partyjkę w GALO nie zaszkodzi. <grystanie> Dokładnie tak, stary. Dokładnie, A... tak. Pięknie, pięknie, no. Powiedz mi, czy coś jeszcze się wydarzyło. Coś międzyczasie się wydarzyło, bo Gajkaj, na przykład, albo... A, tam nikogo staje I tak to w Polsce nie będzie działać. No, pomimo, że Sony to wykupiło, tak? To są jakieś ograniczenia Sony względem chyba Polski, że że w jesteśmy w dupie, jeśli chodzi o ten o online. O ten sport ten sposób. No niestety, A, stary, wiesz. No niestety, no. Tak wygląda życie. Ja mogę powiedzieć tylko w, o, o tym, w co grałem i może ty byś powiedział o, wieś, o, wie, o Wieśmaku. A po co mam mówić o Wieśku, jak już wszyscy go przeszli. Wiesz, przeszli raz, mówiliśmy o tym w jednym podcaście tak strasznie długo. No to nie mówmy już Jeś, Jeśli ktoś jest zainteresowany moją opinią, to powinien obejrzeć Let's Play, w którym yy, nie oglądamy cycki na przykład jeden z następnych odcinków będzie oglądać cycki, to już wiem. No. Więc ja nie mam nic do powiedzenia o Wieszku. Poza tym, że ciągle uważam, że to jest bardzo dobra gra. I jestem dumny co do projektu. Że to jest Polska. To wiesz, co to w sumie ja też nic nie będę mówił o grze, w której grałem, bo też już dużo mówiłem. Nadal jestem. Tak, jest tak to... jaka to gra? No. A Star Wars. Star Wars, nie. A. Trochę o tym I, mówiłem. I, i... Ale nie, bo generalnie się zdecydowałem, żeby zagrać z powrotem głównie do tego, że ostatnio obejrzałem znowu całą sagę, zrobiłem sobie taki maraton, no i się wiesz, nakręciłem, nie? Ale jeszcze jak wszedłem na stronę tam swtor.com i przeczytałem, że dodali patch, nie? Który mm -hmm. dodaje Group Finder do robienia tych instancji, no to sobie pomyślałem, że kurde, w sumie warto zagrać, nie? I zobaczyć w ogóle co, co się zmienia, jak to się rozwija. Mm. No i powiem ci szczerze, że nie widzę jakoś, żeby się rozwijało specjalnie. No wiesz, no wszyscy wokół tromią, że, że ta gra niedługo przejdzie na model free to play, a znaczy, przejście na model free to play to z jednej strony e, wiesz, nowe życie dla tej gry, ale z drugiej strony jest znak tego, że ktoś dał dupy w pewnym momencie. I, I tak mi się wydaje, że ktoś dał dupy w pewnym momencie, jeśli chodzi o... No niestety, ja myślę, że oni dali stare dupy w tym momencie, w którym... E... Wymyślili sobie, że abonament miesięczny będzie kosztował, kurde, w przejściu na złotówki to wychodzi chyba z 56 złotych, stary, e, za miesiąc, więc w ogóle się nie opłaca i wszyscy kupują gamecardy, wiesz, za e, 80 tam złotych, żeby w to pograć, no, drugi fail to to, o czym mówiłem, tak, że jakby da się tą grę przejść, nie? No i też chyba za dużo się nie dzieje w tej grze. Tak? No ja gram teraz Ciekawych na jakimś rzeczy. serwerze, który mam wrażenie stary, że on jest pusty po prostu wręcz. Nie? I <śmiech> myślę o tym, żeby przenieść swoją postać na, na jakiś inny serwer, gdzie, gdzie są... A bo oni scalali chyba swego czasu te serwery. No, nie się wiem, nie no zjedziałem. po prostu stary, no nic się nie dzieje. nie? W, w, w lokacji startowej były trzy osoby, nie? O, to zajebiście. No więc grasz, stary, no i ja przechodzę po prostu fabułę, nie, w tym momencie. Ja podejrzewam, że na pirackich serwerach mowa jest więcej ludzi w lokacji startowej. No może być. Niż tutaj. Może być, więc mm. jakby chcę przenieść tą postać i zobaczyć, jak to wygląda gdzie gdzieś indziej. A, a, ale, ale mówię, no nie niespecjalnie nie specjalnie to widzę, szczerze mówiąc. Jak to może wyglądać, no nie, nie wygląda to zbyt pozytywnie. No dobra, ale skończysz, przejdziesz i obstrasz rozumiem. No taki mam plan właśnie. No to bardzo dobry plan. Ale żeby, wiesz, grać w grę MMO, to jakbyś grał w singla, to jest rzeczywiście fail. No. Mniej więcej tak to wygląda. No tak to stare wygląda, no. Takie życie. Dziwki, dziwki. Dobra. To co, A, kończymy na dziś? No nic, bo smutno się zrobiło, bo wiesz, no są wakacje, nic się nie dzieje. Ludzie nadganiają jakiejś zaległości, mi nie jesteś na zaległości, żeby kupować, ja gram ciągle w tego Wiedźminu od dwóch miesięcy, no i tak to jest, Ty macie grasz na tym kalkulatorze całym, No gram. to nie gra jest, no to nie jest granie, macie już Ci mówię, no wiem, że nie jest. <laughs> Hmm. Ale się zrobiliśmy no nostalgiczni w ogóle. No A trochę jak głó... Tak, ale to głównie wina tego, że nie ma Radolfa, bo on zawsze... No nie ma Radolfa, on zawsze tutaj nakręca dobry klimat, pozytywną, wiesz, jakąś energię wytwarza wokół nas. I ta jego energia nawet działa przez internet. Ja słyszałem, że kilku ludzi, słuchając nasz podcast z udziałem Radolfa, ozdrowiało. <śmiech> Myślałem, że fapowało. <śmiech> fapowało. Ja myślę też, że na przykład e, kilka niechcianych wciąż na przykład, się zdarzyć przy okazji. Kilka, wiesz, jakichś zapłonień, że Radolf tam coś powiedział takiego zajebistego i w pewnym momencie... Doprowadzał, doprowadzał do orgazmu. Ja mu właśnie. Na początku powinniśmy mieć taką formułkę, kiedy zaczynałem podcast i jest w niej Radolf, tak... Drogie panie, proszę wstrzymajcie swoje orgazmy. W tej audycji będzie Radol. Że... Ponieważ Radolf tego nie, na pewno nie słucha, stary, to możemy tak zrobić. <śmiech> znaczy, chciałbym, żeby tak było, żeby, żeby kiedy będzie Radolf to trzeba tak zrobić. No to kiedy będzie Radolf właśnie, no. Właśnie, będzie dobrze, ale to, to już na, na jakiś nie nieokreśloną bliżej przyszłość zostawmy to, a teraz pożegnajmy się po prostu z naszymi zjawistymi słuchaczami i powiedzmy, gdzie można nas znaleźć. Ale można nas znaleźć na naszej stronie internetowej www.grynaserio.pl, na Facebooku też wystarczy wpisać tak? gry na serio, na iTunesie, a gry na, gry na serio. I generalnie to chyba wszystko. No, na Twitterze też jesteśmy, ale tam nie jesteśmy aktywni, bo nie ma... To Maciek nie jest aktywny, bo mu się nudzi. Bo mu się nie nudzi. No nie, jako gry na serio, a tak to jestem aktywny, nie? A po wiem, prostu... a to, ty sam w sobie tak No, po prostu wiesz, no Co za dużo to jest zdrowo, nie? A... Ileż tego Twittera można No i ileż no, wiesz, dla samego no, Jonasza Grubery, star, nie warto. Nie warto, on, on on śledzi nas osobno i pewnie dostałeś dzisiaj pytanie o tym, czy będzie odcinek dzisiaj A jeszcze nie patrzyłem. Będzie! Będzie! będzie Jonasz! Dobra. Będzie dobrze Dobra, więc e... no, my jesteśmy tak na wiesz, visie, że... dodam, że możecie znaleźć mnie na YouTubie, gdzie nagrywam, tak jak powiedziałem, dziwne wideo z różnych gier i szykujemy coś ciekawszego powiedzmy w najbliższym czasie. Tak? Więc polecam. Tak, będzie się działo. Będzie, Maciek, się, będzie się działo. Dobrze. Będzie się działo, będą cycki. No dobra. To wystarczający powód, żeby oglądać ten kanał. Też tak myślę. No, dobra, to yo! Yo!